Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Jak doszło do tragedii, w której zginął poseł lewicy Łukasz Lidewka, to bada teraz prokuratura. Dziś przesłucha sprawcę wypadku. Kancelaria prezydenta zapowiada odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. O szczegółach opowie nasz reporter. Dopóki sytuacja na rynkach będzie niepewna, dopóty utrzymane zostanie program CPN. Taką deklarację złożył w jedynce minister energii Miłosz Motyka. Kierowca, który spowodował tragiczny w skutkach wypadek między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, zostanie dziś przesłuchany. 58 latek z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i śmiertelnie potrącił rowerzystę, którym okazał się poseł lewice Łukasz Litewka. Wstępne ustalenia wskazują na możliwe problemy zdrowotne kierowcy. Wiadomo, że był trzeźwy. Kierujący samochodem najprawdopodobniej albo zasnął, albo stracił przytomność, zasłab i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doszło właśnie do tego tragicznego skutka, jak się później okazało zdarzenia. Takie informacje przekazał nam aspirant. Sztabowy Adam Jachimczak z katowickiej policji. Prokuratura odnosi się z dystansem do tej informacji, podkreślając konieczność weryfikacji ustaleń. Śledczy czekają też na wyniki badań toksykologicznych podejrzanych. A w miejscu, w którym doszło do tragedii, pojawiają się znicze. Łukasz Lidewka był jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny politycznej i społecznej. W 2023 roku, startując z ostatniego miejsca na liście wyborczej, zdobył rekordową liczbę głosów. Na swoich banerach, zamiast własnych postulatów, miał psy ze schronisk. Dzięki tej akcji setki zwierząt znalazły nowe. Domy. Łukasz Litewka miał 36 lat. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Po rezygnacji z Chowomira Cęckiewicza obowiązki te pełni generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa bbn -u. Wraz z informacją o zmianach w otoczeniu prezydenta z kancelarii głowy państwa nadeszła zapowiedź odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To dokument, który z uwagi na zawarte w nim informacje od wielu lat był pod kluczem. Aneks trafił już do parlamentu, gdzie wywołał spore poruszenie. A w Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Powiedz, jak politycy przyjęli decyzję prezydenta o ujawnieniu tego dokumentu. Posłowie koalicji rządowej mówią o próbie odwrócenia uwagi opinii publicznej od tematów niewygodnych dla prezydenta i opozycji. W tym kontekście wskazują na aferę zonda krypto. Uważają, że decyzja prezydenta może mieć negatywne konsekwencje dla wszystkich służb. Dlatego spodziewają się, że zostanie ten aneks negatywnie zaopiniowany przez marszałków obu izb, którym został przekazany. Rząd uważa, że nie ma potrzeby odtajniać tego dokumentu, o czym mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb. Ufam poprzednim prezydentom, którzy zapoznawali się z tym dokumentem. Jeśli oni uznali, że nie ma takiej potrzeby, to uważam, że jest to bezpodstawne Rzecznik PiSu Rafał Bochanek odpowiada, Polacy mają prawo dowiedzieć się, jak funkcjonowały służby w latach 90. Jak mocno przesiąknięta niestety ta służba była przez różnego rodzaju agenturę rosyjską. Polacy mają prawo wiedzieć, kto w Polsce rządził i jakie miał szkodliwe, niebezpieczne, także przestępcze powiązania. Aneks zawiera nazwiska współpracowników WSI oraz opisy działań wykraczających poza prawo, a przypisywanych tej służbie utworzonej na początku lat 90. a zlikwidowanej w 2006 roku. A o tym wszystkim informował nas Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy za relację. To są aktualności jedynki. Prezes upadającej giełdy kryptowalut Zonda Krypto przebywa w Izraelu. Taką informację podaje Onet, przypominając jednocześnie, że Przemysław Kral ma izraelskie obywatelstwo. To według portalu uniemożliwi pociągnięcie go do odpowiedzialności w Polsce, bo Izrael nie wydaje innym państwom swoich obywateli. Katowicka prokuratura każdego dnia przyjmuje kolejne zgłoszenia osób, które zainwestowały pieniądze na giełdzie Zonda Krypto i dziś nie mają do nich dostępu. Śledczy apelują do poszkodowanych o zgromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej współpracy z giełdą. Sytuacja na rynku paliw nie napawa optymizmem. Tak, to co dzieje się z surowcami w związku z wojną na Bliskim Wschodzie ocenił w jedynce minister energii Miłosz Motyka. Jednocześnie, jak powiedział, oznacza to, że rząd nie zrezygnuje w najbliższym czasie z programu regulowanych cen paliw. W momencie, gdy te ceny będą wracały do normy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stabilna, to wtedy. Natomiast na dzisiaj takiej niestety przestrzeni nie widzimy. Na pewno w ciągu najbliższych tygodni pakiet CPN będzie obowiązywał. Minister Modyka przyznał, że sytuacja w każdej chwili może się zmienić, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dynamiczna. Kijów chce szybkiego rozpoczęcia negocjacji członkowskich, ale zdania co do tego w Unii są podzielone. Ukraina była jednym z głównych tematów pierwszego dnia nieformalnego szczytu Rady Europejskiej na Cyprze. Z liderami wspólnoty spotkał się Wołodymyr Załański. A kilka godzin wcześniej kraje Unii dały zielone światło na wypłatę Ukrainie 90 miliardów euro pożyczki i nowe sankcje na Rosję. Prezydent Ukrainy wykorzystał okazję na szczycie, by przekonywać do szybkiego przyjęcia do Unii. Bardzo chcielibyśmy wejść w przyszłym roku. Chcemy wejść tak szybko jak to możliwe. Takie stanowisko popierają m.in. kraje bałtyckie, ale Belgia i jej premier Bart Wever mówi nie. Szybka ścieżka jest niemożliwa. Pełne członkostwo Ukrainy w Unii w krótkim czasie nierealistyczne. Na razie Ukraina nie otworzyła jeszcze żadnego z 35 rozdziałów negocjacyjnych z powodu blokady jest to oczekiwanie, że po odejściu Wiktora Orbana przynajmniej to się zmieni. Z Nikozji Beata Płomecka, Polskie Radio. A dziś europejscy przywódcy będą rozmawiać o przyszłym wieloletnim budżecie wspólnoty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego radio. Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Najlepsza polska tenisistka Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Madrycie. Raszynianka w dwóch setach pokonała Ukrainkę Darię Snigur. Następną rywalką czwartej rakiety świata będzie amerykanka Ann Lee. Rodaczka tej ostatniej Iwa Jowicz wygrała z Magdą Linet także w dwóch setach. Dziś Magdalena French spotka się na korcie z Argentynką Solaną Sierrą, a Hubert Hurkacz zagra z Włochem Lorenzo Musettim. Teraz piłka nożna FIFA zapewnia, że nie planuje zastąpienia Iranu Włochami podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Media w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych rozpisywały się o rozmaitych opcjach, ale na ile ten scenariusz jest możliwy sprawdził Tomasz Kowalczyk. Chociaż media na całym świecie wciąż spekulują i snują rozmaite scenariusze, to zastąpienie Iranu reprezentacją Włoch wydaje się totalnym science fiction. Wprawdzie istnieje ciągła niepewność co do udziału Iranu w turnieju z powodu wojny, ale prezydent FIFA Gianni Infantino zapewnia. Irańska reprezentacja z całą pewnością przyjedzie Mamy oczywiście nadzieję, że do tego czasu Sytuacja ulegnie pokojowemu unormowaniu Iran musi przyjechać, reprezentują przecież swój naród Wywalczyli awans, zawodnicy chcą grać Tymczasem Paolo Campoli Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych Powiedział w rozmowie z Financial Times Potwierdzam, że zasugerowałem Prezydentowi Trumpowi i Gianniemu Infantino Aby Włochy zastąpiły Iran Na mistrzostwach świata Ambasada Iranu stwierdziła że propozycja świadczy o moralnym bankructwie Stanów Zjednoczonych. Włochy osiągnęły swoją wielkość w piłce na boisku, a nie dzięki przywilejom politycznym, napisała ambasada Iranu w serwisie X. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Przypomnę, że Polska odpadła w barażu po porażce ze Szwecją, a mundial w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpocznie się 11 czerwca. Falubas Zielona Góra przegrał u siebie z GKM-em Grudziądz 37-51 w przełożonym meczu drugiej kolejki żużlowej Ekstraligi, a siatkarze Norwida Częstochowa pozostaną w plus lidze w przyszłym sezonie po tym jak z rozgrywek wycofał się Jastrzemski Węgiel ponownie o sporcie o 10.30 w czterech porach roku.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 Pochmurno będzie dziś na wschodzie i w centrum i tam nie wykluczona, że pojawi się także przelotny deszcz, więcej słońca na zachodzie i południu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14-15 w centrum, aż po 17 na Dolnym Śląsku. Ale temperatura odczuwalna będzie niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter.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 Reklama Polskie Radio Jedynka Program pierwszy, rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia Daniel Wydrych, kłaniam się Sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch. Come take it to the floor now. Ooh. Huh. There's, Ooh. A There's a tornado in my city, in my city, It's the basement. It's the basement. That shit ain't, shit ain't pretty. Rugged whiskey. whiskey. whiskey. We surviving. We the red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh. One step to the right.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 To the floor I'll be now. damned Ooh, if I, I cannot dance with you Come pour some liquor on me, honey, too It's a real live boogie and a real life hold down Don't get bitch, come take it to the floor now, Ooh. Polski radio. Program pierwszy jest 14 po 8. Sygnały dnia. I mamy ostatni piątek kwietnia, 24. dzień tego miesiąca, 114. dzień roku, do końca roku 251 dni. Słońce wzeszło o 5:20, zajdzie o 19:49. Dzień potrwa zatem 14 godzin i 29 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 18 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i minut 47. Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksja, Aleksy, Antym, Bona, Debora, Egbert, Erwin, Erwina, Euzebiusz, Fidelis, Gaston, Grzegorz, Honoriusz, Horacjusz, Horacy, Leoncjusz, Longin, Longina, Saba, Tyberiusz i Zbywoj. Wszystkiego dobrego i tradycyjne Niechże się Państwu darza, skoro 15 po 8, Czas na kolejne pytania w sygnałach. Zapraszam, Grzegorz Osiecki. Rozmowa dnia. A w sygnałach dnia Anna Brukla, europosłanka Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani poseł, od wczoraj Słowomir Cenckiewicz nie jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To jest sensacja? Y to jest na pewno zaskoczenie, natomiast no, ten konflikt pana Wicza z rządem po prostu paraliżował działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego i spodziewam się, że sama kancelaria prezydenta i sam pan prezydent pewnie był już zmęczony tą, tą sytuacją. Oczywiście ja nie ufam w żadne dobre intencje ze strony, ze strony polskiego rządu i nie ufam w takie, w takie dobre podejście do urzędników kancelarii prezydenta ze strony, ze strony rządu. Natomiast, no, szef, dotychczasowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pan no, nie miał tego dostępu do, do informacji niejawnych i nadal by pewnie nie miał. A to tak politycznie oznaczają, oznacza punkty dla rządu w tej rozgrywce Pałac, Duży Pałac, Mały? To przede wszystkim, my, nie pod, my potrzebujemy sprawnie działającego BBN-u, bez żadnych wątpliwości co do tego, czy, czy szef BBN-u ma, ma dostęp do informacji niejawnych, czy ich nie ma. Więc to jest przede wszystkim dobra wiadomość dla Polski, że ten konflikt jest wyzerowany na tym poziomie rezygnacji po prostu szefa BBN. A czy pani zdaniem ta cała sprawa wpłynie na relacje rządu z Karolem Nawrockim? No bo z jednej strony no, prezydent może czuć, że rząd y, wymusił na nim pozbycie się współpracownika, a no z drugiej strony nie, ma, nie jest tajemnicą, że Słowo Cenckiewicz był mm -hmm. jedną z takich osób, które były jakby zwolennikami najtwardszego kursu wobec rządu. Na pewno ten konflikt nie służył Polsce i, i tutaj było bardzo dużo wątpliwości co, co, do, co, do, co, do, co do tego, czy, czy ten dostęp Sławomira Cenckiewicza jest, czy go nie ma. Tutaj jedna, Sławomir Cenckiewicz uważał, że ma ten dostęp, z drugiej strony kancelaria premiera uważała, że tego dostępu nie ma, więc w takiej sytuacji braku no, porozumienia. Dobrze, że jest ta rezygnacja, natomiast czy to poprawi te relacje? Trudno mi powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że akurat chyba na linii, na linii tutaj y, między panem premierem a panem prezydentem no, tych relacji, te relacje nigdy nie będą dobre. Natomiast wydaje mi się, że jednak na linii szefa MONU i pana prezydenta chyba te relacje są stosunkowo dobre. I y, y, y, na pewno w interesie Polski i w zakresie i polskiego bezpieczeństwa dobrze, że, żeby te relacje były y, poprawne. A to jak na te relacje wpłynie aneks do raportu WSI? No bo wiemy, że to jest jedna z, <śmiech> z ostatnich decyzji Słowomira. Cęckiewicza zanonimizowany, przeredagowany, czy, czy mhm. rozumiem, że no pewnie zostały wprowadzone może jakieś korekty do niego, poszedł do prezydenta, prezydent go zaakceptował, wysłał do marszałków Sejmu i Senatu, no i w tej chwili rozumiem, czekamy na publikację. No moim zdaniem to jest dobra decyzja o, o publikacji I, i, i przez wiele lat czekaliśmy, czekaliśmy na, na, tą, na tą publikację. Czy to, nie wiem, czy to jest dobra, dobra decyzja dla, dla kancelarii premiera, dla pana premiera, natomiast dla Polski na pewno dobra. No ale tu się pojawiają z drugiej strony takie argumenty, które znaliśmy już w momencie, kiedy ten raport powstawał, no że tak naprawdę to jest sprzedawanie kuchni polskich służb i że to może negatywnie się odbić na ewentualnym werbowaniu kolejnych współpracowników na tym, jak będą to służby działały. Są a a takie... sama publikacja, jeszcze dodam, ma wartość dzisiaj w zasadzie historyczną. No właśnie, o to chodzi. Oczywiście te argumenty się pojawiają w debacie, natomiast tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to jest wartość historyczna i Polacy mają prawo wiedzieć, mają prawo mieć dostęp do tego, do tego, do tego raportu. Ja akurat uważam, że dobrze, że taka decyzja w kancelarii prezydenta zapadła. To wartością historyczną na pewno nie są pieniądze klientów Zonda Krypto, bo oni nie mogą się o nie dobić. ONET podaje, że przemysław kral jest w Izraelu, wcześniej o tym, że ma izraelski paszport informowała Wirtualna Polska. Kogo obciąży ta sprawa? To jest bardzo dobre pytanie, e, dlatego, że e, prawdę powiedziawszy, no, sprawa zonda krypto pojawiła się e, w okolicach Wielkanocy, to znaczy ta, ta sprawa dotycząca niewypłacalności środków, czy, czy problemów z dostępnością do tych środków, które zostały zainwestowane w tej kryptogiełdzie, i z tego, co ja rozumiem, tak, pan premier Donald Tusk zaraz na tym posiedzeniu rządu po y, świętach wielkanocnych no, informował o jakiegoś rodzaju nieprawidłowościach i o tym, że jest prowadzone postępowanie, postępowanie wokół zonda krypto. Ja nie wiem, czy pan premier miał wtedy jakąś bardziej szczegółową wiedzę w sprawie, w sprawie akurat tej giełdy, natomiast y, no, w dużej mierze... Y, odpowiedzialność też za, za to, co się teraz dzieje wokół zonda krypto ponosi polska prokuratura, no bo jednak Przemysław Kral ponad tydzień temu no, publicznie w tym swoim nagraniu powiedział o tym, że, yy, że dopuścił się oszustwa na prawie miliard złotych. No tak, ale I to przy... powinien być jasny sygnał dla polskiej prokuratury, żeby, roz... żeby zacząć działać. A no śledztwo... właściwie pan premier zapowiedział śledztwo prokuratury, po czym ja rozumiem, że przez kilka dni prokuratura nie zrobiła nic w tej sprawie? Tylko rozumiem, że Przemysław Kral był cały czas za granicą, bo on w ogóle do Polski nie przyjeżdżał. Widzieliśmy, że z szefem PKO... Ale, ale materiały można było zabezpieczyć. A czy to nie jest sprawa, która obciąża jednak prawą stronę w tym Konfederację, to znaczy mówię o sprzeciwie wokół ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów i prezydenta, który dwa razy zawetował ustawę? No ale panie redaktorze, pytanie, czy ta ustawa, która przychodziła przez Polski Sejm e, zabezpieczyłaby e, osoby, które inwestowały na zonda krypto? To znaczy ja mam co do tego dużą wątpliwość, to znaczy to są, my nie jesteśmy przeciwnikami jako Konfederacji, nie jesteśmy przeciwnikami uregulowania tego rynku, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. My przygotowaliśmy własną ustawę, którą złożyliśmy w Sejmie i dobrze byłoby nad nią pracować. My uważaliśmy, że ustawa zaproponowana przez polski rząd wykracza daleko poza to, co jest wymagane w rozporządzeniu w rozporządzeniu Mika. My jesteśmy gotowi do dyskusji, my jesteśmy gotowi do, do, do debaty nad tymi przepisami, natomiast czy, czy te, te dwie ustawy przygotowane przez Polski rząd faktycznie y w jakikolwiek sposób bardziej zabezpieczyłyby interesy osób inwestujących na zonę krypto. Ja, nie mam, ja no, mi, nie mam tej wiedzy. Minister Finansów Natomiast, twierdzi, że dawały możliwość ostrzegania ewentualnie interwencji w Estonii. Panie gdzie... redaktorze, być może ja bym miała lepszą czy większą wiedzę, gdybym była też posłem krajowym, bo było to tajne posiedzenie, czy to posiedzenie, gdzie, gdzie pan premier tłumaczył te ustawy. Ja w tym posiedzeniu nie miałam prawa brać udziału, więc nie wiem, co dokładnie posłowie wiedzieli, nie wiem, jaką posłowie dysponowali wtedy wiedzą. Natomiast na pewno akurat tutaj w tym przypadku no, prokuratura rozpoczęła swoje działanie, swoje działanie po prostu zdecydowanie za późno, zdecydowanie za późno. Można byłoby zabezpieczyć tego dokumenty, można byłoby y, w jakiś bardziej, no, realny sposób y, wpłynąć. Ja chciałem zapytać jeszcze o sprawę Safe Wczoraj y, szefowa Komisji Europejskiej poinformowała no, że umowy zostały rozesłane do państw członkowskich. Zrobiła nawet sobie takie zdjęcie, z, czy pokazała zdjęcie z premierem Donaldem Tuskiem. Rozumiem, że to do, do podpisu jest niedaleko dobrze, że taka umowa zostanie zawarta. 43 miliardy euro na polskie uzbrojenie. Ja uważam, że polski rząd nie powinien podpisywać tej umowy pożyczkowej. Uważam, że w całym rozporządzeniu SAFE jest bardzo, bardzo wiele pułapek, które powodują, że po pierwsze będzie bardzo trudno w dobry sposób wydać te pieniądze, a mówimy o gigantycznych pieniądzach. Mówimy o prawie 180 miliardach złotych. To są bardzo duże pieniądze, które trzeba wydać w konkretnym czasie, czasie w, po, w konkretnych warunkach, w konkretnej kwalifikowalności. I ja uważam, że, że nie powinna być podpisywana ta, ta umowa pożyczkowa, że jest to bardzo ryzykowne I z wielu powodów. Począwszy od tego spo, od, począwszy od sposobu finansowania, czyli kolejnego wspólnego unijnego długu, skończywszy na tym, no, że w dużej mierze to Komisja Europejska będzie decydować o tym, w jakiej transzach te pieniądze będą wypłacane, czy będą wypłacane. Ten cały, to całe rozporządzenie jest objęte mechanizmem warunkowości, czyli pieniądze za praworządność. To całe rozporządzenie ma zapisy dotyczące kwalifikowalności, no tak, ale... Czyli produkcji europejskiej, no i terminy, i terminy. To co się wydarzyło, przykład rumuński, to co się wydarzyło i o czym informował minister obrony Rumunii, minister Miruta, który jasno powiedział, że na wczesnym etapie podpisywania umów, ceny były inne. Okazuje się, że w momencie, kiedy trzeba finalizować kontrakty, ceny są 30% wyższe, co okazuje się, że za te same pieniądze można kupić mniej sprzętu. No ja tak, nie wiem, rozumiem, jak że... to wygląda w sytuacji polskiej, bo no, wiem, że no... minister Kosiniak mówi, że tutaj jest wszystko zabezpieczone. No bo mamy 80%, przynajmniej tak twierdzi rząd, tak? 80-90% do 90 to są zamówienia krajowe, jeżeli chodzi o program SAFE. Więc jakby poszło to by do przemysłu polskiego obronnego, chociaż oczywiście ten przemysł też sprowadza komponenty z zagranicy, żeby mhm. nie było wątpliwości, bo jeżeli produkuje. Kraby, no tak, to, ale no i po 65% ściągamy z do nich. komponentów w całym łańcuchu dostaw ma mieć pochodzenie europejskie, czy tutaj Ukraina jeszcze i, i kraje stowarzyszone, które są są w rozporządzeniu safe Ja mam nadzieję, że to polski rząd policzył, no ale sam fakt, że polska to... amunicja wycofuje się z dostaw w ramach rozporządzenia safe pokazuje, no że chyba ktoś dokładnie tego nie sprawdził i że mamy pewnego rodzaju nieścisłości. E, wiem też z takich nieoficjalnych plotek pojawiają się takie plotki, mówiąc o tym, że Polska chce renegocjować rozporządzenie SaIP w związku z tym, że te umowy na samodzielne zakupy trzeba podpisać do końca maja i że ten termin w jakimś wymiarze jest nie do zrealizowania. No, A agencja przystywiamy... twierdzi, przynajmniej jeszcze niedawno twierdziła, że wyrobi się z tym, bo wie, wiele jest na bieżąco w, roz, w rozmowach z kontrahentami i będzie w stanie to zrobić. No panie redaktorze, i ja mam dużą wątpliwość co do tego, uważam, że I tu można. stawiamy kropkę, zapraszamy na dalszą <śmiech> część rozmowy do serwisu YouTube.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 A my się będziemy trzymać tego trzymania, Pani Zbigniewie. Dzięki wielkie raz jeszcze za życzenia. Przez cały tydzień odbieramy od radiowych słuchaczy, czyli tych najważniejszych, a także od zaprzyjaźnionych z nami artystów, piosenkarzy. O, w porannym treningu Szarych Komórek będzie jedna z gwiazd, zbioru, który dziś po godzinie 18. A trochę wcześniej bo w Ekspresie Jedynki Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z PSL-u. Polski Radio, program pierwszej i sygnały dnia. Dziś w sygnałach rzuciliśmy wyzwanie sztucznej inteligencji, czyli E-Jajowi, nazwaliśmy go tak roboczo. Ajej, no. nie, nie, proszę pana, bo skrót od tego to jest tak e a -I, tak? AI AI, czyli a a Adam Iksiński. Adam. Adam Ksiński napisał nam pierwszy rozdział naszej. Znaczy, napisał był? Napisał był, proszę pana. I napisał był. Mhm. Czekaliśmy na wskazówki słuchaczy. Pojawiła się spogląda z, z na nas, naszego realizatora. Podejrzewam, że mnie zamorduje po sygnałach dzisiejszych. W prawie książki. Szósta, zaczynają się sygnały dnia. Siódma, zaczynają się niepokoje społeczne. Ósma, w tajemniczych okolicznościach, umiera realizator. W tle, przekazy podprogowe. Nie wiem, czy wychodzi. I, w, I wtedy nastała cisza. Nie, ale to jest tylko fikcja. Nie, nie. To się nie sprawdzi. Od Uf. razu mówię, nie, spokojnie, ale wszystko w porządku. To się nie sprawdzi. A jak to będzie, szanowni państwo, to już za chwilę. Już niebawem usłyszą państwo pierwszy odcinek powieści Adama Ksińskiego zatytułowanej Pociąg do... do? Jedy... Windy. Do jedynki. Do jedynki. Skrót aktualności Paweł Zieliński. Kierowca, który spowodował tragiczny w skutkach wypadek między Domrową Górniczoła a Sosnowcem, zostanie dziś przesłuchany. 57-latek z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i śmiertelnie potrącił rowerzystę, którym okazał się poseł lewicy, Łukasz Litewka. Następne nasze ustalenia wskazują, że kierujący najprawdopodobniej albo zasnął, albo zasłabł. To dobra informacja dla Polski, że konflikt wokół BBN-u jest wyzerowany. Tak dymisję Sławomira Cęckiewicza z funkcji szefa tej instytucji komentowała w Jedynce Anna Bryłka, europosłanka konfederacji podkreśliła, że BBN musi działać sprawnie. My potrzebujemy sprawnie działającego BBN-u, bez żadnych wątpliwości co do tego, czy, czy szef BBN-u ma dostęp do informacji niejawnych, czy ich nie ma. Więc to jest przede wszystkim dobra wiadomość dla Polski. Prezes upadającej w giełdy kryptowalut Zonda Krypto przebywa w Izraelu. Taką informację podaje Onet, przypominając, że przemysłow Kral ma izraelskie obywatelstwo. To według portalu uniemożliwi pociągnięcie go do odpowiedzialności w Polsce, bo Izrael nie wydaje innym państwom swoich obywateli. Kijów chce szybkiego rozpoczęcia negocjacji członkowskich, ale zdania co do tego w Unii są Podzielone. Ukraina była jednym z głównych tematów pierwszego dnia nieformalnego szczytu Rady Europejskiej na Cyprze. Bardzo chcielibyśmy wejść w przyszłym roku. Ale przeciwko jest Belgia. Szybka ścieżka jest niemożliwa. Przyjął do Warszawy, żeby protestować przeciwko planowanym wariantom trasy A50 mieszkańcy gmin położonych na południe od stolicy m.in. Tarczyna i Prażmowa obawiają się o utratę domów i gospodarstw. Chcemy współuczestniczyć w wyborze wariantu, który bezpośrednio może dotknąć naszego życia. Pikieta rozpocznie się w samo południe przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. Czy widzi pan te czarne chmury, które zbierają się nad budynkiem Polskiego Radia w Warszawie? Myślę, że nad realizatorem. Nie, nie. Widzi pan te czarne chmury? Widzę. To niech pan je zobaczy oczyma wyobraźni, bo nasza mhm. powieść rozpoczyna się od dźwięków burzy. Uff. Ale to, to już jest wersja taka, no, że powiem, to za au, chwilę, audiobookowa. Za chwilę pan usłyszy, szanowny panie. Będzie pan zaskoczony. Będzie be, tak, be. bo według tych wskazówek hmm? naszych słuchaczy miała być Winda, miał być Prośniewski, miał być Zieliński, <grym> Czarnecki miał być. <grym> w skórzanej kurce. W skórzanej kurtce. I to wszystko będzie. Szczegóły już za chwilę. Paweł Zieliński. Do usłyszenia. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Szanowni państwo, no, czarnych chmur nad radiem na razie nie, nie ma. Chociaż w centrum od czasu do czasu mają się chmury pojawić, miejscami także deszcz. Na wschodzie i w centrum ma być pochmurno, chociaż teraz sporo słońca. Najwięcej ma go być na zachodzie i na południu. Temperatura od 11-13 na Suwalszyźnie, przez 14-15 w centrum do 16, a nawet 17 na Dolnym Śląsku. Z tym, że ten wiatr dokuczliwy, umiarkowany, dość silny i widzę w prognozach, że w nocy także, zwłaszcza nad morzem, w górach i na zachodzie, porywisty w górach, te porywy nawet do 60 km na godzinę jeśli chodzi o ciśnienie to w tej chwili około 1000 hektopaskali. Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia Autoglas zmienia. Reklama.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polski Radioprogram pierwszy i sygnały dnia za 24 minuty godzina dziewiąta. Poranny trening szarych Komórek z gwiazdą, z gwiazdozbioru. Wojciech Gąsowski, jego najsłynniejszy przebój, w którym tradycyjnie, jak to coś w porannym treningu nie zagrało, wprawne ucho słuchacza na pewno wyłapie. Co jest nie tak. Bum, bum, bum, bum. Gdzie się podziały, tamte prywatki, niezapomniane. zapomniane. Elvis Sedaka, Spidy Gonzales, Cliff Richard śpiewa. pod ten winu, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar. Tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały? Tamte prywatki. Po 18, szanowni państwo, gwiazdo zbiór zupełnie innym zestawem gwiazd. Martyna i Paweł zapraszają po godzinie 18, a my już teraz po porannym treningu pytamy państwa, co było w tym fragmencie nie tak, bo tam coś nie zagrało. 22 22.139.2202. 8.37, uwaga, uwaga premiera, bo w sygnałach dziś, dzień po. Międzynarodowym Dniu Książki e, rzuciliśmy wyzwanie sztucznej inteligencji. Czy jest w stanie stworzyć poczytną książkę? Potrzebowaliśmy wskazówek od państwa, od naszych słuchaczy. I tak oto powstał pierwszy rozdział, ale żeby miało to odpowiednią oprawę, to zaczniemy tak. Już za chwilę usłyszą państwo pierwszy odcinek powieści Adama Iksińskiego zatytułowanej Pociąg do Jedynki. Lektury jedynki. Piorun rozdarł niebo nad budynkiem polskiego radia, a krótki błysk na sekundę obnażył surową architekturę korytarzy radiowej jedynki. Redaktor Czarnecki poprawił kołnierz swojej słynnej skórzanej kurtki. Skóra nieco skrzypnęła, dając mu poczucie dziwnej pewności. Prośniewski i Zieliński rozpłynęli się w powietrzu. Monitoring radiowej straży pokazywał tylko jedno. Obaj weszli do windy, ale kabina na piętro dotarła pusta. Czarnecki stanął pod drzwiami pokoju numer 105. W środku przy biurku zawalonym papierami siedział redaktor Wydrych. Wyglądał na człowieka, który wie zbyt wiele albo po prostu zbyt dobrze planuje urlop. Na blacie leżały dowody zbrodni lub ucieczki. Trzy bilety na pociąg do Chorwacji. Hmm, daleka podróż jak na kogoś, kto jutro ma poranną zmianę. Rzucił Czernecki, a jego głos był chłodniejszy niż deszcz za oknem. Wydrych uniósł wzrok, ale w jego oczach nie było strachu. Była tam tylko zagadka, której klucz tkwił gdzieś między piętrami stuletniego radia. Ciąg dalszy nastąpi... Lecę, bo zgubiłem się Niewiele pamiętam Faro, fara i raj Czuję w stawie Dobrze jest, bawimy się Myślą nie ma końca Śnieg zawierucha w nas Lecę, bo chcę Lecę, bo życie jest złe Lecę, bo wolność to zech, lecę, bo wciąż kocham Cię, nie, kocham Cię, bo chema się, płyną noce, przemijają nie. niewiele pamiętam, upadam byle gdzie, boisz się więc, będzie tak, Słabe życie, słaba śmierć Wszystko w Twoich rękach Obudź się Lecę, bo chcę. Radio, program pierwszy i sygnały dnia i przed chwilą miała miejsce premiera, szanowni państwo, pierwszego odcinka powieś... no, no, powieści, tak. no, no, powieści... No, to chyba tak. No, powieści, tak? Powieści... thrillera, no, Tak, zatytułowanej Pociąg do jedynki. Dzwoni pan Łukasz. Kurczę, normalnie wydaje mi się, że pan Remigiusz Mróz się zawstydził. Tak dobrze, no. Tak dobrze, to dopiero początek. No, czekamy na resztę. Czy to był pański debiut w słuchowisku? W słuchowisku jak najbardziej. Proszę jeszcze raz przeczytać tę swoją kwestię. Hmm, daleka podróż jak na kogoś, kto jutro ma poranną zmianę. A nie ma jutro przecież. Jutro jest weekend. No. Można, <laughs> można porażę, odpocząć. Ale powieście czy czyta też w poniedziałek, Pewnie, wtorek. Tak. Skoro redaktor Czernecki już w naszym studiu, ale bez skórzonej kurtki. Bez skórzanej kurtki teraz, ale dziś w podcaście Strefa Wpływów skórzana kurtka będzie. O, ona nie skrzypi na antenie? Skrzypi, realizatorzy się, realizatorzy się skarżą, że znowu w skórzanej przyszedłem. Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. No i temat numer jeden zdaje się polityczny. Cenckiewicz odchodzi z BBN-u i prezydent, który odtajnia zapomniany aneks do raportu Macierewicza z likwidacji WSI. I co z tego wynika, sprawdza Jacek Czarnecki. Grzegorz Osiecki pytał Anny Bryłki, o to, czy to jest sensacja. W twoim przypadku będzie zaskoczenie, tak? Tak, to jest zaskoczenie, dlatego że no, Sławomir Cenckiewicz pełni swoją funkcję yy, od sierpnia, jeśli się nie mylę. I jakoś nigdy nie przeszkadzało mu to, że nie ma dostępu do informacji niejawnych, a teraz rezygnując ogłasza, że właśnie rezygnuje dlatego, że nie ma tego dostępu. A ja się zastanawiałem, jak on godził tą właśnie pracę bez dostępu do informacji niejawnych z szefowaniem bbn No, ale przede wszystkim jak on godził swoje radykalne poglądy z prezydentem i resztą kancelarii prezydenta. Na pewno nie spodziewał Podobała się w kołacu prezydenckim krytyka Viktora Orbana, którego prezydent jawnie wsparł, ale jeszcze wcześniej, w grudniu, Censkiewicz mówił, że trzeba odwiesić obowiązkowy pobór do wojska. Zaraz potem kancelaria prezydenta tłumaczyła, że decyzji w tej sprawie nie ma i że są różne warianty. Censkiewicz ostro też krytykował Donalda Trumpa, jak wiadomo, domniemanego przyjaciela Karola Nawrockiego. Krytykował Trumpa za konflikt z papieżem Leonem, za grafikę, w której amerykański prezydent, prezydent się jako Chrystus. No to nie mogło się spodobać prezydentowi, ale dodajmy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który jak mówią w tajemniczeniu Sławomirowi Cęckiewiczowi, zawdzięcza całą swoją karierę. Najpierw poparcie nominacji na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, potem na szefa IPN-u. Dlatego ta decyzja o dymisji wydała mi się dziwna. W swoim oświadczeniu Cęckiewicz napisał, że teraz nie będąc krępowany powagą urzędu może rzucić się w wir walki politycznej, że będzie wspierał Przemysława Czarnka. Prezes PiS popiera ten pomysł, więc wydaje mi się, że to mogło być uzgodnione. A jeśli chodzi o aneks do raportu z likwidacji WSI, to chyba też zaskoczenie, bo taka decyzja, bo to przecież 18 lat temu, prawda? 18 lat temu prezydent Kaczyński zdaje się 11 grudnia albo 7 grudnia, wiem, że z, wtorku, z poniedziałku na wtorek dostał, dostał tą decyzję na swoje biurko przeczytał ten aneks i ogłosił, że to jest publicystyka. Aneks, dodajmy, to, to był aneks, który stworzył Antoni Macierewicz po likwidacji WSI. Najpierw był raport, który został opublikowany i który wy, wyrządził polskiej, polskim służbom specjalnym bardzo wiele szkody. Ujawnił nazwiska wielu oficerów, aktywnych oficerów. Wiem o tym, bo znałem niektórych z tych oficerów. Ujawnił też nazwiska i metody pracy za granicą, na przykład w Afganistanie i to było śmiertelne niebezpiecz niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy współpracowali z Polskim wtedy wywiadem. Nie wiem dlaczego w tej chwili prezydent to ujawnia. Prezydent Kaczyński odmówił, prezydent Komorowski to odmówił, prezydent Duda przez 8 lat się nie zgadzał na publikację, przez 10 lat się nie zgadzał na publikację tego aneksu. Nawet Jarosław Kaczyński wypowiadał się przeciwko tej publikacji. Teraz prezydent... Ale jest jakieś uzasadnienie, jakiś komentarz do tej decyzji? Y najlepsze moim zdaniem uzasadnienie to jest uzasadnienie Lecha Kaczyńskiego, który powiedział, Antoni Macierewicz ma jedną przypadłość. Nie odróżnia swoich interpretacji od faktów, ale też publicystycznych od twardych dowodów. Więc yy, no, to jest, on, on to nazywał ten raport publicystyką. Yy, teraz to się ujawni. W ciągu miesiąca poznamy ten raport prawdopodobnie. No i zobaczymy. Ma on być zanonimizowany, czyli mają być zaczernione nazwiska i fakty zagrażające bezpieczeństwu Polski. Ale ludzie służb już teraz mówią, że mimo wszystko to może zaszkodzić polskiemu wywiadowi i kontrwywiadowi, bo mogą tam być okruchy informacje o tym, jak nasze służby działają. A z takich okruchów właśnie rosyjski wywiad, ale też inne wywiady lepią obraz polskich służb, by je zwalczać. Cenckiewicz to wie. Ale chyba tego nie powiedział prezydentowi. Jedynka. Polskie Radio. No i jeszcze raz zaproszenie na wieczór. Zaproszenie na wieczór, oczywiście suma polityczna. Zapraszamy serdecznie. Będziemy dyskutować m.in. o Canskiewiczu. Wszystko się zgadza, Jacek Czarnecki. Bardzo dziękujemy. O 20:00. O 20 jak zwykle. O 20:00 Po 9:00 Roman Jarek. Dzień dobry Romanie. Dzień dobry. Będzie Gdzieś... szybciej. Gdzie się podziały tamte prywatki? A, bo ja chciałem o co innego zapytać. Jak się uczyłeś do egzaminów, to wkładałeś podręcznik pod poduszkę czy nie? No na tak. Tę teorię, tak, żeby zapamiętać, nie? No oczywiście trzy, trzy razy z jeszcze, ale to już zupełnie inna sprawa, więc będzie o tym jak się uczyć, żeby to było skuteczne i żeby to wszystko działało. Będzie o gadżetach w samochodzie, bo mam takie wrażenie pewnie też macie, jeżeli macie nowe samochody. Ja mam stary na szczęście, ale jak wsiadam do nowych to mam wrażenie, że jest tam masa rzeczy do niczego niepotrzebnych, ale które są ustawione, bo, bo tak. Bo żeby ci było lepiej, prawda, żeby ci to mhm. tak uprzyjemniało życie i wszystkie więc są już samochody z golarką nawet padłbyś na pomysł, żeby golarkę, podobno to przyciąga klientów gdzieś tam. Znaczy ja słyszałem, że, że panie potrafią malować oko w, w korkach, ale to żeby facet się golił. Ale z goleniem jest łatwiej. Z malowaniem oka jest, chociaż mam koleżankę, która mówi, że spokojnie ona najpierw jedno, potem drugie, nawet też ją znasz, bo obaj znamy tą hmm. koleżankę. I bardzo ładnie to wychodzi, muszę powiedzieć, super ten to jest. No i będzie coś o Czarnobylu, ale od zupełnie innej strony, o zwierzakach, które tam w tej zonie mieszkają, 30 kilometrów zamkniętej, skażonej. Zapraszam Roman Jarek autor podcast Czarnobyl Prawdziwa Historia od wczoraj Szanowni Polacy Państwo, im. na największych portalach Ładnie Streamingowych idzie. i oczywiście Na stronie polskiradio.pl Gdzie się podziały tamte prywatki? W tym fragmencie to było coś nie tak dum, dum, dum, Gdzie się podziały Tamte prywatki Niezapomniane Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales, Cliff Richard śpiewa. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przewoje czerwonym wita, tak bardzo chciało się żyć. Nie zagrało to, że nie było Dajany. No przecież Dajana tam jest, a potem dopiero tam ktoś śpiewa. Ale Dajany zabrakło. Dla mnie z zgrzytem było Cliff Richard śpiewa. Powinno być inne słowo. No to odpowiadam tam jest źle, że od razu jest Speedy Gonzales, ale powinno być. Albo Diana. Zabrakło słów albo Diana. Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane. Elwiś, Szefaka, Speedy Gonzales, albo Diana. Państwo są najlepsi. Słuchacze Radiowej Jedynki są najlepsi. Wojciech Gąsowski w zestawie gwiazd, gwiazd gwiazdozbioru po godzinie 18.00. Już teraz zapraszamy. Ja mówię Państwu do usłyszenia. Do poniedziałku. Polskie Radio Jedynka I lubię zmian i nie się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 Patryk Biedliński, zapraszam. Zaglądamy na początek do aplikacji Radia Kierowców, a tam pan Rafał ostrzega przed utrudnieniami na drodze wojewódzkiej 308 po wypadku dwóch aut między Opalenicą a Nowym Tomyślem. Niedaleko miejscowości Sontopy mogą tworzyć się korki. To jest wojewódzka 308. Bardzo dziękujemy. Na S7 tymczasem problemy między węzłem Żuławy Wschód a węzłem Dworek. W okolicach węzła Nowy Dwór Gdański na 37. kilometrze zdarzyły się trzy pojazdy osobowe. Jeden z pasów do Gdań... Gdańska jest zablokowany. Na S7 problemy też między węzłem Lublewo Gdańskie, a węzłem Żukowo. Niedaleko Niestępowa miało miejsce zdarzenie naute osobowego z ciężarówką. To kilometr 18, droga S7 i trasa do Gdyni. Na niej właśnie zablokowany jest jeden z pasów. Szybko zakończyły się problemy między Mikołowem a Żorami na krajowej 81. po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Był zajęty lewy pas w kierunku Żor, to na szczęście już za nami. 91. zakorkowana przy węźle Emilia, czyli przy A2, Ale korek, co ważne, nie dotyczy samej autostrady, a jedynie drogi krajowej między Ozorkowem a Zgierzem. Droga 92 Konin-Koło. Tutaj jedziemy tylko jednym pasem na zmianę w Kościelcu. Na kilometrze 294 Łoś został potrącony przez osobówkę. Dwie osoby są ranne. Droga 92 korkuje się na odcinku z Pniew do Poznania. Zwolnić musimy przed Tarnowem Podgórnym. Spore korki na S8 w Warszawie w kierunku Poznania. Korek zaczyna się przy węźle BEMO i sięga konotopy, czyli połączenia z A2 i S2. No S1 spowolnienie przy dojeździe od północy do Mysłowic. Wolniejsza jazda także na trasie z Brzezin do Łodzi za węzłem z A1.